Odcinek pierwszy. U bumbacha fajna wiara wcina pred mi liczmi figara. Oje diri nie róbz moje, odpaj zi nadchodzi jakaś sztuka na sali plus przeszuka. Oje rideri nie róbz moje, o faj ziumpaj, a my jemu szaru maru, za świrka kuszba ciaru, oje dyry dyrynierów, szmoje, opajdzie A Aj jak nas przeprosić, grzecznie, upijemy się serdecznie, oje dyry, dyry nie szmoje, moja, fej, taj oje! Dziwią się Państwo, ale wesołe były te waskie pyszenki, bo i w lwowie było wesołe, oj wasz. No dobra, posłuchajmy. Niech si dowi co u lwowi, co faceć i honorowi, oj, dyry, dyry, nie rób moje, opaj fajta, oj Ktoś z naszej wiary śmieje, niech nagle nagłękiem żeleje, oj, dery nie rób moje, opaj się fajta, oj. A kto za nami trzyma sztamy temu lepiej, i jakubamy, oj, dery nie rób moje opaj się fajta. Tak, no, dziwią się Państwo zapewne, bo miało być czytanie książki, a tutaj człowiek zaczyna śpiewać stare, ludzkie piosenki. Inna sprawa, że te piosenki były nagrywane wtedy, jak, jak się nagrywało, co się nagrać dało, a jak się nie dało, to no w każdym razie było to niezbyt bezpieczne. No, no ale nie przedstawiłem się Państwu, nazywam się Jerzy Michotek, napisałem tę książkę. Chciałbym znaleźć się u Państwa w domu jako gość Który został zaproszony na szklankę herbaty Bez cukru, bez cukru oczywiście Zastanawiam się jak się Państwu przedstawić Może przeczytam Państwu na obwolucie tylnej książki Co napisałem Nie płakałem, gdy zmarła mi siostra ani gdy umarł ojciec A nie gdy wróciłem z zakręgu polarnego z lagru ani gdy po 14 latach rzuciłem kulę. Rozbeczałem się, gdy w polskim parlamencie pierwszy niekomunistyczny premier powiedział do narodu, będę mówił prawdę. I muszę Państwu powiedzieć, że to był najważniejszy dzień w moim życiu. No ale jestem gaduła. Wybaczcie Państwo, ale inna sprawa, że Lwowiak nie gaduła, to albo z przedmieścia, albo ciężko chory człowiek No dobrze, więc jedziemy do książki. Od autora zamiast wstępu list do przyjaciela i przyjaciół przyjaciela. Z tym, że to był autentyczny list do przyjaciela. Stasiu mi odejmie. Wpadł mi pomysł do głowy, abyś razem ze mną wybrał się na przechadzkę lwowską, więc przyjemno. A pomyślisz o naszym mieście najmilejszym i każde jednym słowo. Zamienia się w wierszyk Bo widzę rynek Wały Zamek Lyczakowską Zawsze mi się to wszystko Rymowało Z Polską Na jedynkę wsiadamy Jazda na Lyczaku Przez Fosza, przez Sapiechy Na czym? <grymna> na Zderzaku Słowackiego, Sykstuską Wały Kilińskiego Plac Kapitulny, Rynek Ruska Czarnieckiego, ach prawda, i blacharska za będzie ruska na końcu łyczaków. Wietrzy, drzewa mózka, wietrzu od Kajzerwaldu od czartowskich skał. Gdzie się te wietrzyki, kochani, podziały? Na łyczaków, gdy idziesz, to joj, wszędzie słyszysz ten świst. Czas po gdy harmonia gra, śpiewa z nami nasz wiarysma. Pula i braci i gdy harmonia gra, jerba bieguć waki tabu si drogina. Pula i wracz i fula i grudek leparów. nie ma jak ten luk. Ano i grabie gryź, Wazury, trzymaj fason swój jak szpic, drogie nasze, tajo i śpiwaj, lwówka, lwówka, reszta pizz. Ulaj bracie fajno, grudek kleparu, postolika tulaj, nie ma ja ten. Dobra, w dwójkę wsiadamy do baluna. Po trawaj. Do balona tego Którym kiedyś jeździłem Z placu Halickiego do Budy Ósmej Budy przy Żelaznej Wodzie Ja do ósmej chodziłem Ktoś z was może chodził Dwójka Z dworca Grudecką, szlaka zimierzowską, Goluchowskich Legionów Placem z Matką Boską Czyli Placem Mariackim Gdzie nasz wielki Adam co ku górze spogląda i ręce rozkłada, jakby już nie za bardzo czuł się Mickiewiczem, lecz Puszkinem, Szewczenko, czy po prostu Nitrzem. Tam pamiętasz Dom Starka, w górze trójkąt w kole, a Mokrzycki sprzedawał koszulę na dole, Jeleńszycht, czyli Medla, Róg akademickiej, Hotel Żorża, a dalej właśnie Plac Halicki. Tam wsiadamy i zaraz zdejmę na czapkę synu najpiękniejszy na świecie kościół, Bernardynów. Bernardyński mijam plac, hula jakiś graf, to ja ule podwijam, tak cylinder pa Aż jedenku załamalo, i będz go w migdaw. oj bo to mało, ja, jedenku załamalo. Ja go w mig dałem, bo to mało W tym policja policaj, taj zabiera głos To ja kulak odwijam, policaj a w Aż mu w oczach pociemniało, oj, ja mu dodał bo to mało, oj, oj, aż mu w oczach pociemniało Ja mu dodał, bo to mało ta Joj Raz tramwaju trawaju ja da ma robi krzyb Ktoś turebki grajnął jej łapać pomóc nich Ali jej się tak zdawało Jej, bo hojra, jaj radzie jakich malotaj jej Ali jej się tak zdawało Bo ja choje jakich malo! Nagle widzę oprych tusz jak przysparkan chodz I pod krzakiem wonny grusz przez cała noc A, likało się, ki mało bo bądź jak hojrak Oj, jakich mało Oj, ja, ja. a, likało się, ki mało bo bądź jak hojrak Oj, jakich mało Oj, Jan Jan Dukli. Kornie ręce ku niebiosom wznosi Przed kościołem Bernardynów Stala figura Jana Zdukli Jan Zdukli kornie ręce ku niebiosom wznosi jakby było zmiłowanie Nad tym pięknym prosił Ale mu zmiłowania niebo nie użycza Jazda więc Piłsudskiego na Zyblikiewicza Ach ten bruk okropieński A przy świętej Zofii Jak mogłem kupowałem slomki albo Tofi, to takie cukierki były. Powiem zaraz ulica, no jak Dwernickiego i Buda imienia Kazimierza Wielkiego. Rany boskie, bo pękne. Pękne, nie wytrzymam. Wiecie co, chodźmy lepiej do jakiegoś kina, do palas lub kasinu, wiesz gdzie? Na Legionów, tak. Nie, to chyba za drogo. Pójdziemy do tonu lub uciechy w pasażu. W jakim? Mikulasza. W cieniu krzyża. Gdzie idzie? W Paksie. Dobra nasza. Patrz, Tom Mix w Koloseum, Gunga Din w Chimerze, Rosemary w Atlantiku, trześć po premierze, pensjonarka w Apollo. Robin Hood w Grażynie Szarża lekkiej brygady w kolejowym kinie, e, chyba Roxy. Widziałeś Romeo i Julie. Byliśmy w Koperniku razem z księdzem Tulie. Ben hur w pania, a w muzie <laughs> W muzie być lepiej Ale force masz forcy z głowy ci <laughs> Jeszcze miraż Apollo, Marysieńka, Mewa, Rialto, Świt, Europa, Stylowy, chulewa, raj, gloria, rany boskie, ile tego było? Na kuperów, Fairbanksów, flinów się na Dietrich i na garbu, na Szczepcia i Tońcia, Smosarsko, Brudniewicza i Naradce, Strącia. No muszę niestety przerwać, bo to młodzież nie będzie wiedzieć. To jest cała, prawie wesoła, lwowska fala. A jak nadawali ją, to wyludniona była cała Polska, jak podczas meczu Polska-Węgry w, w finale Olimpiady. Moi Boże, ze szczepciem występowałem razem w podwieczorku przy mikrofonie, stąd się przyjaźniłem. Przepraszam za te wtręty starszych. No i wracamy do książki i na hojkier, na winkiel, na hinter, na hele. E, czyśmy, a my przypadkiem się nie zestarżeli? W pokoiku u żony zegar bije czwartą. Przypadkiem. Nie, kochany, nie najlepszy żart to... Bardzo kiepski to pomysł, że się człowiek starzeje. W to, że umrę, wierzyłem, lecz z ramulej. Furde Furda, pamiętasz? Te czasy minęli, kiedy na Cytadeli kwitnęli moreli. A o perlach, pamiętasz? <grytanie> no, że byli Perle, ale nam się, pamiętasz? Ale nam się sterle. Samiśmy wymyślali takie dy. <grytanie> małki figle migle, fikolki, koszalki, opalki bo ten geniusz, co kiedyś w po pijaku wyczarował kleparów, kajzerwelt, liczaków. Ten poeta, co stworzył piękne moczedziały z kniów, żelazną wodę, snobków, krakidały, lewandówkę, zniesienie, krzywczycę, zofiówkę, targi wschodnie. I walche sygniówkę, ten szaleniec, Co w najpiękniejszy z parków, Rzucił cuda niewidy i wdziałał kul parków. Mm. W stryjskim parku na festyni, tam zabawa klawu płyni, tam kuchary setka dwie, każda mówi, kocham cię, ta razówka, ta dama, ta w szaliku ta w ponama, każda z nich ma wielką chęć, inu no braci do nas kręć, już kuciu kraj klop morowy, wysmarował smalcem blowy, rękawiczki wdział na graby, taj smaruje do złej bawy. Włazi on se do salona, niby świnia do zagona, Łapawice z grabecki da, chce bałakać, staje się styda Klęka przedniu jak w kuścieli, mówi do niej, mój anieli Wezmę z tobą od razu ślub, inu nowy antok kup Wiąż się z nami, będziesz pani, weźmiesz się do kawier prani Palcem ciebie nie tknie nikt, inu zarób my na wikt Parku na Chrystyni, tam zabawa klawu tam kucharek setka dwie, przyjdź do nas, zabaw się. Kulparku, wiecie Państwo, to się mówiło w Lwowie, szpital wariatów. Więc wracamy do tego szaleńca, co zdziałał Kulparków i widok. Taki widok z wysokiego zamku, że go widzę i widzę. Widzę bez ustanku. Więc ten świr zbrzykowany, Co w chwili natchnienia Stworzył miasto Jakiego nie było I nie ma Takie w to miasto upchnął Szmerglowate plemię Że jak to nos na kwintę Znaczy ziemit, Że jak rozpacz to obca Jak rezygnacja To już zicher malicher, Całkiem obca nacja W ludziach Sens miasta zawarł i całą urodę starzeć mogą się ciała, serca zawsze młode. Dlatego chociaż zegar już szóstą wybija z tego naszego miasta, wyjść nie mogę nijak. ciągnąć się przez ten rynek, mój rynek kochany. Skoro studnie Neptuna, Amfitryty, Diany, Adonisa i znowu Telewy pod ratuszem trzeba spać, a ja muszę. Ja muszę, ja muszę. Nie da się tego wyrwać. Boże mój jedyny, to pod wysoki zamek, to pod Bernardyny i znów pod Kilińskiego, znów pod panoramy. Jeszcze trochę, kochany, wsiąkniemy na amen. Jak tak dalej pójdzie, to zmieni się z plinci na swojskiego kręciola. Świra, ślepej mięci. To taka żywraczka była we lwowie. Na wariactwo, na szmergla i na opętanie jednego, jedynego miasta ukochaniem. A w tym mieście, pamiętasz? Taki zwyczaj mają, że tam już o dziesiątej bramy zamykają, A w Warszawie, w Warszawie, pierwszy pod powieko. już zgrzytają tramwaje i rozwożą mleko, ale nikt tu nie chula, nie pipczy, nie knaja, nie szpila w twoim mojej w kiczki, w cembergaja, nikt tajoj nie balaka, nikt nie pada Donuk, nie szuka szpargi. Pluskwy, określenie na drakę we Lwowie. Nie szukasz pargi, pluskwy, nie trzyma fasonu, nikt nie kryje pazurów, nie pyta ta czemu. Może to wszystko lepiej, lecz nie po naszemu. Gdzie Lindner koził Atlas, nie ma czkowy, tak jak najpierw Was, Co Kochani, ten tylko się dowie trzy na siódmo, znaczy za 15 siódma. Trzy na siódmo nie bije z ratuszowej wieży, tylko serce mi trochę. Cześć, kochani. Jeszcze. Ach tak, jeszcze chwileczkę. Na postscriptum pora i tu miałbym dwa słowa. Do pana cenzora A był cenzor, był wtedy cenzor Dziś już nie ma. Rozmowa kontrolowana Rozmowa kontrolowana rozmowa... Niech to jasne, więc przepraszam przepraszam. Pana wybaczy, że o to Czy pan lubi Spytam, gdy ktoś taśm Pańskich słucha, pańskie listy Czyta Tak rozumiem, konieczność przyszłe czasy takie Lecz to nie zmienia faktu, że pan jest Polakiem a ja, y, znaczy ten drugi Piszę do trzeciego Wspomnę o czwartym, piątym Oplakując szóstego Drugi, trzeci i czwarty Poszli na wojenkę Drugi dostał w kręgosłup Trzeci dostał w rękę Czwarty w głowę Mam pewnie stopień profesora Narobili nam tych profesorów Narobili jasny więc... Przepraszam A pan, znaczy ten pierwszy Musi się uporać z problemem, czy ci trzej to właściwi Polacy, czy niewłaściwi tacy, no, pseudorodacy. Problem przyznam nieprosty, nawet dla cenzora. Ja bym, tak z tekstu sądząc, z nim się nie uporał. Dla pana wojna to coś z historii, z kultury, z legendy, z telewizji lub literatury. Patrzy pan na nią czujnie i dialektycznie. Jak na zawile zadanie trygonometryczne. U nas to było prościej. Wróg ojczyzny naszedł, w krwi topił, mówił moje, wskazując na nasze. Myśmy wiedzieli jedno jest, na naszej ziemi i myśmy powtarzali, póki my żyjemy. Śpiewaliśmy w kościołach, racz nam wrócić, Panie. Wiedzieliśmy, że z nas raczej niewielu. Zostanie. Zostało nas niewielu. Chcą ci, co zostali, było tamtych mówiono, że się nie poddali, że po prostu zrobili to, co należało. Czy tak jest? Czy tak mówią? Czy zrobili mało? Tu muszę znów przerwać młodzieży, wyjaśnić, że obrońcy Lwowa. A legioniści, nie daj Boże, byli wywożeni, wskazywali, wskazywani wtedy. Byli rozstrzeliwani, jak bandyci, jako bandyci. Musieli się ukrywać, nie przyznawać. Starszych przepraszam za tę przerwę, ale, ale przede wszystkim mówię do młodzieży, przyznaję się. A więc na te pytania, Pan dać musi odpowiedź. Starym nie uchodzić, starzy swoje zrobili. Kolej na was, młodzi. By syn w czasie cenzury babcinego listu nie prychał do kolegi wasz, i jazisto. By wnuk nie odpowiadał, gdy dziadek zadaje pytanie, jaki znak twój? A czort ci oznaje, by prawnuk gdy spytają go o kraj ojczysty, nie odpowiadał z wydziękiem Very interesting. Pan się dziwi. To niech pan zapyta cenzorzy dziadka, może pradziadka, prapradziadka. Może jako nasz polski naród krnombrny i lajdacki dbał przyjaciel. Rosyjski, pruski, austriacki. Boże, chroń od przyjaciół. Wrogom radę damy, modlili się ojcowie. A my skąd? To znamy? Dziś krugą przyjaciele żadnej tajemnicy, tylko, wie pan, cenzura i straż na granicy. Na granicy, którą stworzył człowiek dla człowieka. Nie by obcy nie wtargnął, by swój nie uciekał. Teraz czemu to postscriptum kieruję do Pana? Wzrusza mnie moja wolność, odcenzurowana. Walczyłem o tę wolność dla siebie, dla kraju, dla Pana. Dziś list piszę i ten list czytają. Robi to Pan, mój rodak. I mam wątpliwości, czy panu to zajęcie nie sprawia przykrości. Zresztą, proszę wybaczyć, o ile się mylę, no i to, proszę pana, byłoby na tyle. I tak kończy się w książce, ale napisane było inaczej, bo ani zakończenie tego postscriptum, ani piosenka nie mogły wtedy przejść za żadne pierniki. Ale dziś to ja już mogę Państwu zaśpiewać. Tyle, że po 70. to się nie śpiewa, to się wykonuje. Państwo wybaczą. Przejdę do drugiego mikrofonu i wezmę gitarę. Tak. No więc w książce jest tak, proszę Państwa, i mam wątpliwości, czy Panu to zajęcie mową cenzorze oczywiście nie sprawia przykrości. Zresztą proszę wybaczyć, o ile się mylę. No i to, proszę Pana, byłoby na tyle. A? Napisałem tak, dalszy ciąg Ale jeśli nie sprawia Dedykuję panu balladę Nie o panu, nie O głównym kraju Panie, panowie, momencik Wyjawić wam chcę tajemnicę By było wiadomo, co tutaj się święci Wśród nas, państwa, jest szpicer Pyszczek, łani się nie wilczy, minę strapionej masowy. I milczy, milczy, milczy, milczy, jak dzwonek <ścoughs> alarmowy. Metodę ma wypróbowaną I nie chce za dużo, bo czegoż on Chce, by bano się tylko i żeby wiedziano Że czuwa, węży, śledzi, tropi Wielecz Kroży i dyskrecji pieczęcie To byłoby gorsze od zbrodni To błąd jak talerant już doradzał Rzecz w tym, by wierzono święcie Że to jest wlarze, to jest wlarze To jest właśnie ten główny dyrej A to nie on Lecz jak nie on to skąd? Przepraszam, ten swon. Obijcie, brawo, krzyczcie, niech żyje. Bijcie i krzyczcie, niech, a szpicel nie bije. Nie, nie, oni biją, gdy ich na jednego jest trzech. Dzisiaj panowie i panie. Nie dajmy się wpuszczać w moliny To nie są szubrawcy przez obcych nosłani Rodzimy to są syny i bracia Co troszkę zbłądzili Swych mamuś powody do dumy I mieli są, mili są, mili są Mili jak szczurki Te od dżumy. Uczyli ich nauczyciele Że wolno w obliczu bezprawie pośrodki Nie fair sięgać Jeśli się cele tak szczytne Wzniosłe i uzgodnione Ma. Lecz ruszyć i pieczęcie. To byłoby gorsze od zbrodni, to bląd, jak Talerant już doradzał. Rzecz w tym wieżono święcie. Że to jest w laży, to jest właśnie, to jest właśnie ten główny dyran, a to nie on. Lecz jak nie on. To skąd, kochani? Ten słon. Więc becz rodaku zdjęty rozpaczą Lykaj te łzy i płacz A szpicę nie płacze <śmiech> Nie, nie Oni płaczą, gdy płaci się im Za ten plecz. Spójrzcie, panowie i panie a jacy ci szpicle dorodni Kształceni, odważni, wysportowani Nigdy spragnieni czy lody. I zawsze w lojalne mordynku Gotowi na próby, na znoje Naboje, naboje, naboje, naboje Naboje, panowie, naboje w magazynku A broń brudne lapy chwycili I trzymają ktoś, komu marzy się w snach By Polską i polskim narodem rządziły Nienawiść, chaos, rozpacz, wuda i strach, lecz kruszyć dyskrecji To byłoby gorszy od zbrodni, to błąd, jak tolerant już doradzał Rzecz w tym, by wierzono święcie, że to jest wla, że to jest w że to jest właśnie, Ten główny drań. a to nie on, lecz jak nie on To skąd, to skądże skąd, ten swąd Zostawcie szpicla, zdradza dla chleba Skąd inąd jest wąd. Ludzie nie szpicla, lecz tych Bać się trzeba, co szkolą nam Takich jak on Lewa, Lewa, Lewa We Lwowie się mówiło, cholewa tak to rzeczywiście nie mogło pójść. Tak, no ale taśma się już nam zaczyna kończyć, ale jeszcze przejdziemy na następny rozdział, który zaczyna się od Motta Zbigniewa Herberta, Lwowiaka oczywiście. Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo. Każdy naród ma taki swój Lwów, perorował w 1970 roku w bistro przy Gal Piaczek z Marsylii. Po francusku oczywiście. W każdym państwie jest takie miasto dziwo, rozkochane w wolności jak we Francji, moja Marsylia, najbardziej rozśpiewane jak we Włoszech, Neapol, Na najmuzykalniejsze z sercem otwartym jak wrota Notre Dame, poprawił go Bernardyni, Bernardyni. I z jeszcze bardziej rozwartą jadaczką, z gościnnością legendarną i patriotyzmem lokalnym posuniętym do granic absurdów, z zajadłością psa gończego, gestem utraciusza z bruderszaftem po drugim zdaniu i gwarą, którą niełatwo zrozumieć. Miasto z największym poczuciem humoru i największą liczbą zlodziei oraz mrugnął na mnie porozumiewawczo pijaczków. Uwielbiające swoich i nie gdy inni mają rację. No ale zaraz sekundeczka. Rzeczywiście już się nam kończy taśmat, nawet nie zauważyłem. O rany to już nie jest, polwosku, to jest jak warszawiści mówią, tak się mówi o Lwowie. nie warszawiacy, tylko Warszawiści. Oczywiście takich rzeczy słuchaczom się nie mówi, no nie powinno się też przyznawać do pomyłek, które nam się zdarzyły, a zdarzyły się zdarzyły. Myślę jednak. Że jestem gościem u państwa i mam inne prawa. Gość w dom, chowaj srebru, mówił żywy lwoj. Krótko mówiąc, lepiej z pomyłkami, a na żywo, niż bezblędni, a na martwo. Wiecie, jak pan Bóg powiedział do lwowiaka, który skarżył się na garb. Ta ty co chcesz? Jak na garbatego? Jesteś ślicznie zbudowany, nie? <śmiech> lwowiak, jak to lwowiak, uśmiechnął się i odszedł wyprostowany, jak struna. Kto nie wierzy, <śmiech> może sprawdzić. Taki to już był dziwaczny naród te A teraz, a właściwie po lwowsku się mówi, a teraz a muszę spojrzeć na zegarek. Dobra, a teraz bądź człowieku z miasta i wykupertnij tę kasetę na drugą stronę, bo już zagadam na śmierć, a dwóch rzeczy trzeba unikać w obliczu starości. A samo uwielbienia, B gada, no tli, no, no, no, zgadniecie czy nie?